na miotłę zbożową. Niektórzy rolnicy dopracowali się, mówię ironicznie, odporności, wyhodowali sobie taką miotłę, której niczym nie daje się zwalczyć. Szczególnie ten problem występuje w północnej Polsce, w kilku powiatach i co z tym zrobić? Jaki skuteczny sposób na miotłę zbożową o tym z panem Piotrem Ptasiewiczem rozmawiam z firmy FMC. Co pan radzi? Po pierwsze miotła odporna występuje tylko u rolników, którzy są mają wyjątkowo wysoką kulturę nawożenia, stosowania środków ochrony roślin i na wyjątkowo dobrych glebach. Czyli dla najlepszych rolników trafiają się takie problemy. Największe wyzwania. Dokładnie. My ze swojej strony zrobiliśmy, przygotowaliśmy dla nich taki środek, który się nazywa Battle Delta który ma dwie dobrze znane substancje, ale w dość unikalnym połączeniu. Jest to fluffenacet, którego mamy 400 g litr i DFF, który jest 200 g litr. Dzięki temu połączeniu i stosunkowi mocy DFF do to możemy sobie robić mieszaniny, zarówno na wyczyńca, jak i na miotłę w zależności od sposobu i problemu z odpornością miotły, którą my posiadamy. Zalecana dawka standardowa to jest 0,3. Jednak gdy mamy miotu odporną lub wyczyńca, to dawkę możemy sobie modyfikować w górę, gdzie nie ma problemu, jeżeli chodzi o fitotoksyczność dla roślin, a przy okazji mamy skuteczność, a w walce z odpornieniami. Najważniejsze to jest zacząć ten pierwszy krok, czyli od samego początku, czyli od momentu siewu, gdzie ten preparat może być stosowany praktycznie od, od szpilki pszenicy. Kontrolujemy zakwaszczenie i walczymy z nim no, na całego. Jakie efekty w przypadku tych mioteł wyjątkowo odpornych, czy rzeczywiście to zwalcza w 100%? Tak, w tej chwili mamy takie badania, na które substancje są odporne miotły, a na które nie. I flufenacet, jak i DFF nie są na tej liście odporni. Są to substancje doglebowe, gdzie się bardzo trudne uotwornienia powstają i tylko trzeba je właściwie zastosować. Wiadomo, jak są lata suche, to doglebówki działają trochę gorzej i możemy mieć problem ze skutecznością, ale na przykład w ubiegłym roku każdemu, kto się udało jesienny zabieg wykonać e, preparatami, to miała na przykład czyste pole aż do dzisiejszego dnia, czyli praktycznie do momentu zbioru. Dlatego jeżeli ktoś chce zrobić profesjonalną ochronę przeciwko miotle, no to tylko jesienią musimy od tego zacząć. No i też warte podkreślenia, że jest to preparat doglebowy, więc nie wiemy w którym momencie miotła zacznie kiełkować, może tydzień w lewo, może tydzień w prawo, a preparat już jest i działa. Dokładnie. Najważniejszą cechą tego preparatu, czyli psufonacetu, to jest to, że mam bardzo długi okres połowicznego rozkładu, co wydaje się na pierwszy oka błędem. A jednak przez to, że on się powoli rozkłada, to mamy dłuższy moment działania, bo on działa tak naprawdę przez 4 do 5 miesięcy, czyli on łapie wschody tak, mioty od początku października, czy połowy września, gdzie zastrzeżnę, aż do marca stycznia, gdzie wtedy jeszcze też są początki, że tak powiem, miotu wyscennych się zaczynają. Dlatego mamy najdłuższą i najpełniejszą ochronę przed chwastami.